w e, czwartym odcinku podcastu John i Zaczynamy dzisiaj na, na takiej nucie dosyć dosyć e, sentymentalnej, łagodnej, e, zwłaszcza po, po brutalnych wydarzeniach w e, weekendu, e, o czym będziemy mówić. Piesenka, e, która właśnie leci, to e, jest autorstwa Kaki, który napisał na swojej żonie. Jak się do mnie podoba? piękna. To, miłe, to, mi, to mi, mi, mi, miłe, że Kaka pokazał swoją e, wrażliwą stronę, miło, że, e, że ma się tym zająć, leczy się przez, przez już kolejne miesiące i ciągle nie ma w ale... I, ...i bardzo religijny. To jest piosenka pod tytułem Presente de Deus, czyli prezent od Boga, jakim ma być właśnie jego żona. Ym... Dzisiaj w podcaście będziemy mówić o wielu rzeczach, dużo mamy do, do omówienia. Po pierwsze oczywiście La Liga grała w weekend i gra właśnie teraz, grała wczoraj, gra dzisiaj. Na najświeższy wynik to oczywiście Real ze Spaniolem 3-0 wygrał wczoraj. Od tego w takim razie zacznijmy. Wynik bardzo dobry. Ja się spodziewam przed tym meczem y, mniej więcej takiego wyniku łatwego zwycięstwa Realu. Y, jakby z perspektywy całego meczu można powiedzieć, że, że y, te moje przewidywania czy, czy oczekiwania zostały spełnione, natomiast jeśli chodzi o przebieg tego meczu, no to już tutaj, tutaj wiele zastrzeżeń można mieć. Y, przede wszystkim chyba do sędziego, tej Johnny też zaznaczałeś, że, że drużyna Realu po prostu nie zagrała tak jak, tak jak powinna. Nie zagrała. Zagrała słabo. Moim zdaniem zagrała słabo, bez polotu, bez jakiejś takiej wielkiej, nie wiem, szybkości, wymienności, nie wiem, no to było dziwne, no bo ty, ty mówisz, że to może być trochę przez zmęczenie, ja, może to jest i trochę spowodowane zmęczeniem, ale no... Już w tym sezonie lepiej grali, to na pewno, a Espanol, tak jak mówisz, no nie był jakiś straszliwie mocny, ale też prób... znaczy, jedyna znaczy, taktyką Espanolu było to, żeby rzucać piłki za obrońców i tam, jeżeli ktoś szybki dobiegnie, parę razy tam nie zagwizdam z polnego, e, tak więc była szansa, no ale to, to nie było zagrożenia w ataku ze strony Espaniolu. chociaż i tak mógł strzelić gola tak naprawdę na 1-1. A, no i sędzia też, zgadzam się z Tobą, trochę słaby był. Tak, zwłaszcza y, ten, ten okres gry do zdobycia bramki przez Ronaldo był brzydki i faktycznie Real... Y, Najgorsze, jest, najgorsze w tej grze było to, że oni grając do przodu na połowie Espaniolu, nie byli w stanie, znaczy grając na połowie Espanolu nie byli za bardzo w stanie grać do przodu tak naprawdę. Kiedy espaniol bardziej przyciskał, to ta piłka wracała do obrony i do Casillasa. Po prostu na tym etapie moim zdaniem budowy drużyny, oni ciągle się będą opierać na indywidualnościach, tak jak było właśnie z Sociedad. I, i Di Maria tak tutaj, tutaj no właśnie właśnie zdobyli gola po takiej akcji, Ronaldo został spaulowany przed polem karnym, no i wiadomo potem ten, co z tego wynikło, rzut wolny, Luis Garcia, tak, Luis Garcia odbija piłkę, nie wiadomo tak naprawdę czy ramieniem, czy ręką, w każdym sędzia gwiżdże karnego, daje żółtą kartkę Garcii um, i to jest jakby pierwsza wątpliwa sytuacja sędziego. E, zaraz, zaraz potem była następna, bo nie uznał pierwszego karnego Ronaldo. E, myśli, że to, e, tak jak podejrzewam, że to chodziło o to, że on się zatrzymał biegnąc do piłki? Tak, tak. Ty, ty też mi się wydaje, że o to chodziło, ale no, niby przed mistrzostwami świata tak, no, a to FIFA zrobiła, więc nie wiem, czy to są takie zasady teraz? E, z tego co wiem, zasady są takie i to, i to było bardziej, um, żeby, żeby wstrzymać Brazylijczyków w swojej lidze od, od, od tego, po prostu oni podbiegali do piłki, zatrzymywali się przy piłce i Bramkarz się w tym momencie rzucał. Także zasady, o ile mi wiadomo, mówią tak, że, że na wysokości piłki nie można się zatrzymać, natomiast Ronaldo tak był tak. dobre dwa kroki od piłki, zanim... zanim... Tak, się karny. Znaczy, tak się wykonywało zawsze. Zawodnicy mają różne style, ale taki normalny to był karny. Nie, nie, nie. Ja, ja bym nie zagwizdał tego powtórzenia. No. No właśnie, także pierwsza kontrowersyjna sytuacja. Na szczęście Ronaldo wytrzymał, e, bo ta presja rosła z od, od paru tygodni już na niego. E, wytrzymał, był, był, był wyraźnie zadowolony. E, um, strzelił karnego w tym sezonie? A nie strzelił? Nie, strzelił gola wolnego, od Pepe A, odbitego. Um, e, tak, także Ronaldo, taki pozytywny akcent dla niego, ale to nie był jedyny pozytywny akcent związany z Ronaldo w tym, w tym, w ty, tego wieczora. No i od, od tego momentu, kiedy Real tego gola strzelił, um, się gra się zmieniła trochę? No dla mnie od momentu, kiedy Real strzelił gola, to nic się nie działo tak naprawdę, do, do czerwonych kartek, do których pewnie dojdziemy, ale no spodziewałem się, że Real dobije Espanyol, jakby będzie próbował przynajmniej te robić akcje jakieś tam, nie wiem, to coś będzie próbował konstruować w tak, to tak wszystko wyglądało właśnie, dobra, dajmy Ronaldo piłkę, albo on sam się domagał piłki, no i próbował dryblować, najczęściej tracił w pierwszej połowie tę piłkę, e, mało podawał, no to, to było wiadome, ale też Ozil, mało widoczny Ozil był, e, Higuain to samo, więc tak w, w mało widoczny Real był w ogóle w tej, w tej połowie. W pierwszej. E, tak, zgadzam się, jeśli chodzi o Ozila, on zagrał lepiej niż, niż w San Sebastian, ale, ale to zdecydowanie było gorzej z kolei niż, niż w, tych, w tych pierwszych dwóch meczach, w których, w których grał w tym sezonie. W pierwszej połowie Real trochę lepiej jednak grał po tym golu, bo, bo udawało im się wyżej tą, tą piłkę trzymać. Zwłaszcza mi się podobał Marcelo współpracujący z Di Marią. Oni, oni całkiem dobrze wyglądają na jednym skrzydle. Di Maria w ogóle mi się podobał w pierwszej połowie, bo miał dużo... On po prostu widzi, widzi partnerów, dzięki temu nie traci piłek. I, i powinni naprawdę, Ronaldo z Higuainem, powinni się od niego uczyć. Także taki, taki, taki, taki pozytywny akcent, akcent tej pierwszej połowy, że ta gra trochę płynie zaczęła wyglądać. Chociaż faktycznie sytuacji nie było. Potem kolejna kontrowersyjna sytuacja. Najpierw druga żółta kartka dla PP po faulu powiedzmy, że tak, taka miękka żółta kartka. Mógł ją dać, ale, ale nie, wiem, nie wiem, czy dla meczu, dla widowiska i dla, dla ducha gry tak naprawdę to była, to była dobra decyzja. D Dobry duch du gry, co, co to w ogóle znaczy? <gry> <gry> <gry> to jest dobre. ale Nie, bo Pepe, pierwsza żółta kartka to zdecydowanie, to jest coś co jak ujfalusi. <gry> w każdym razie no brutalnie a druga, no ja myślę, że to już było takie po prostu, bo już miał, miał tam jeszcze tam jeden fał chyba pomiędzy tym taki, no nie nie był jakiś właśnie na kartki, ale widać było, że po prostu agresywnie gra i być może jakby na fali tego, co się ostatnio działo, zdecydował się dać, żeby już nie było bardziej brutalnej gry, no to zdecydował się go wyrzucić. Tak, tylko że ten faul na no, drugą rząd kartkę tego to on w ogóle nie był brutalny. Po prostu było no nie, przytrzymanie no. zawodnika. Ale faktycznie jest coś w tym, o, jest coś w tym co, o czym mówisz, bo zwłaszcza ta czerwona kartka dla Galana była w, ty, w tym duchu. E, takiej właśnie nagonki na sędziów, żeby, żeby czy nagonki na brutalnie może wojskowych, żeby ich wywalać. I dlatego Galan dostał bezpośrednio czerwoną kartkę. Fakt, że, że ten faul był groźny, bo mógł się skończyć na przykład złamaniem. Tyle, że on nie był, on widać, że atak był zmierzony na piłkę w pierwszej chwili. Jeszcze wracając, jeszcze wracając do PePego, yy, chciałem powiedzieć, że yy, o ile nie uważam, żeby ta kartka była jakoś szczególnie zasłużona, to o tyle yy, widać, że Pepe nie stracił mimo tej kontuzji, mimo przepływ, że nie stracił tej swojej, powiedzmy, predyspozycji yy, do łapania czerwonych kartek głupich i on trochę jest taką cykającą bombą na tym boisku i yy, nie czuję się do końca pewnie, kiedy, kiedy on gra, o jak ma dobry mecz to, to, to nie ma problemu, ale kiedy, kiedy mu się trafi po prostu gorszy dzień, to, to może naprawdę źle się skończyć. Tak, zgadzam się. Bezmyślność to się nazywa. To on jest naprawdę nieprzewidywalne czasami. No, to jest dziwne, bo niedobrze no, nie chyba mieć takiego piłka, że w obronie szczególnie, który może zagrać świetny mecz, ale może równie dobrze po prostu wejść kogoś, nie wiem, z ciosem karate i, i zostać osunięty od gry na trzy mecze. No, no jasna sprawa, absolutnie w obronie nie, nie chcemy takich, takich zawodników. Carvalho, bardzo dobry występ. Yy, I tak, i po tych właśnie dwóch czerwonych karkach, które były w przeciągu tam paru minut nastąpiły, Um, oczywiście to bardzo zmieniło obraz gry, bo było i dużo więcej miejsca i e, Mourinho um, bardziej zdecydowanie zdaje się zareagował na, na, na zmianę sytuacji. Wprowadził e, Kedire i Arbeloe za Ozila i Di Maria, czyli e, postawił taką, taką zaporę w środku pola ze trzech defensywnych pomocników Alonso, Kedira i Las, który grał od początku tym razem i oni po prostu e, czyścili praktycznie wszystko. E, e, Wszystkie, wszystkie, wszystkie akcje Hiszpaniolu, mnóstwo konter poszło i dzięki temu też dużo miejsca w ataku było i potem już Higuain z Ronaldo tam mogli sobie trochę pochasać w przodzie, zwłaszcza już po, e, po drugiej bramce Higuaina, kiedy czerwoną kartkę za, za drugą, żółtą, za kłótnię dostał Forlin i już wtedy Wtedy mecz był, no Espanyol w tym momencie był na łopatkach. Także ogólnie rzecz biorąc, wynik bardzo dobry, sporo y, dobrych akcji, bo chciałem właśnie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że widać było bardzo wyraźną zmianę w nastawieniu y, Ronaldo, mimo, że to jest jakby jeden krok w dobrym, dobrym kierunku, to zdecydowanie odpuścił sobie te strzały. Fakt, fakt że szukał y, y, y, bardzo, bardzo y, zawzięcie, szukał pozycji do strzałów, ale kiedy jej nie miał, to po prostu oddawał tą piłkę, jednak to nie było takie takie, takie walenie głową w mur kompletnie. No i też szybciej się te piłki pozbywał, na przykład asysta przy golu Higuaina, bardzo ładna. I podejrzewam, że Ronaldo sprzed tygodnia czy dwóch, to on po prostu pobieg i strzelił na tą bramkę, a nie podał. I to z, z bardzo dużym pożytkiem jest dla drużyny. Ja cieszę się, cieszę się że, że, że widziałem taką zmianę. Myślę, że do Ronaldo trochę dotarło, dotarły te, te zmasowane głosy krytyki z różnych stron. Czasem z, z bardzo. Z, z ust, bardzo, bardzo pięknych ust. Tak. No, ja co do Ronaldo, no. Dużo strat miał w tym meczu. To nie strzelał, ale miał tyle samo strat, co strzał. <grafię> tak więc nie wiem, czy... Na, na dobre może to wyszło, że nie strzelał i próbował przynajmniej, ale też nie miał tak za dużo podań. No widać, że się trochę ta krytyka, może Murinia może do niego doszedł, bo no, Sara, mam nadzieję, że miała na niego jakiś wpływ. Nie mówię, że coś się tam <grafię> dzieje. <grafię> ale, to, ale to jest ciekawe, bo właśnie no, trzeba powiedzieć, że Sara... Carboniero, czyli narzeczona, czy tam dziewczyna Ikera Casillasa, jednego z lepszych bramkarzy w Lidze Hiszpańskiej, <grystanie> która jest dziennikarką w telewizji hiszpańskiej, powiedziała, że no, skrytykowała Ronaldo i powiedziała, że jest egoistą, nie patrzy na kolegów, ciągle sam strzela i w ogóle drużyny nie ma w ogóle na uwadze. Co było zaskakujące, no bo przecież każdy wie, że ona jest dziewczyną Ikera Casillasa, Czyli można podejrzewać, że Iker Casillas mógł coś jej powiedzieć na ten temat, co się tam dzieje. To jest ciekawe dla nas, kibiców Barcelony, czy tam niedługo nie zacznie się jakiś, nie wiem, no młynf. czy Cristiano Ronaldo nie będzie się rzucał z pięściami na Iker'a niedługo. No bo to... Ja myślę, że jeżeli, jeżeli tak to ma działać, jak, jak w tej chwili, to tylko z no. dla drużyny. <laughs> Karboniera powiedziała, zdradziła więcej sekre, y, szczegółów, powiedziała, że y, wbrew głosom, które sugerowały, że Ronaldo y, z, z całą tą presją trud, ciężko sobie radzi, poszedł do psychologa, powiedziała, że nie było takiej w ogóle takiej sytuacji. Y, I generalnie przedstawił Ronaldo jakiego, jako człowieka, który nie przyjmuje się specjalnie y, jakąś krytyką. Wydawało się, że nie dotarło to do niego za bardzo. Y, y, wygląda na to, że to dotarło, dotarło na tyle, żeby trochę jednak tą grę zmienił i w sumie ja myślę, że to jest dobrze, bo y, Dobrze, jeżeli on jakoś do siebie tego bardzo nie bierze. Ważne, że bierze to pod uwagę i, i rozumie, że, że dla jego gry i dla gry całej drużyny to po prostu będzie z pożytkiem, jeżeli on przestanie, przestanie się tak na boisku sępić. To by było najlepsze, znaczy dla Realu. Nie życzę tego, ale chciałem tylko powiedzieć, że Ronaldo to, że nie bierze krytyki jakby do siebie, no to w ogóle nie sądziłem, że on brał krytykę do siebie. Nie wygląda na takiego, on jest zbyt pewny siebie. Tak, tylko właśnie te głosy o psychologu. Trochę, trochę, trochę, trochę zastanawiające. Eee, ale też sądzę, że mm, może podziałało to, kto powiedział te słowa i że Sara, no bo przecież to jest jedna z ładniejszych dziewczyn tam w świadku hiszpańskiej piłki, więc e, Cristiano Ronaldo lubi ładne dziewczyny, tak więc może to na niego działa. No ale czy Iker nie będzie miał teraz nic przeciwko temu? No ja nie wiem. Bardzo mi się podoba taki, taki, taka interpretacja twoja, mam nadzieję, jeżeli by to być sposób na Ronaldo jak najbardziej. Oczywiście to, jest, oczywiście to jest trochę, ale to, to, to chyba tylko w Hiszpanii taki, taki przypadek mógłby się znaleźć. Um, to jest trochę, trochę dziwne, że no, ewidentnie Casillas po prostu jej mówi wszystko co tam się dzieje w tej drużynie. Ona, ona, ona ma doby, dobre dojścia, dobry warsztat dziennikarski. Nie było głosów właśnie w ogóle, w ogóle zwracających uwagę na ewentualną nielojalność Cassiasa w tej sytuacji. Także ja odbieram to za, za, za dobry znak i, i być może to będzie jakby jeden, z, jeden ze środków prawda, wpływu, wpływu na, na, na Ronaldo, na, na grę zespołu, aby to było z, z korzyścią dla wszystkich. Musimy już, już przejść do, do następnych, następnych rzeczy. Chciałem tylko jeszcze Powiedzieć, że to świadczy też o kulturze hiszpańskiej, że w Anglii po prostu by zjechano Casiasa pewnie i tak samo tą dziewczynę, że co tu się dzieje, czemu ona zdradza jakieś sekrety że dziewczyną Casiasa, a w Hiszpanii każdy wie, że to jest życie prywatne i to mi się podoba, chciałem tylko powiedzieć. Mnie też się to podoba, mimo że właśnie w Anglii to był krytykowany i swego czasu Roy to krytykował, że piłkarze są pantoflażami, w Hiszpanii zdecydowanie inne podejście, jak widać to może przynosić dobre skutki.